To są informacje Polskiego Radia 24. Minister Sprawiedliwości kontra doradcy prezydenta chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Są zarzuty po śmiertelnym wypadku w Umiankach. Sprawca był pijany. Druga runda rozmów pokojowych z Iranem. Donald Trump mówi, że negocjacje mogą ruszyć w ciągu dwóch dni. Minęła 18. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Prokuratura będzie prowadzić postępowanie wobec osób, które miały namawiać prezydenta do nieprzyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnijmy, Karol Nawrowski odebrał przysięgę tylko od dwojga z sześciorga wybranych przez Sejm w marcu członków sądu. Jak tę zapowiedź ministra komentowali na naszej antenie politycy? To już pytanie do Rocha Kowalskiego, Ruchu, dzisiaj, dobry. gospodarza popołudniowych rozmów, który jest z nami w studiu. Ruchu, politycy są podzieleni w ocenie działań Waldemara Żurka. Na początek opozycja według Łukasza Kmity Sprawa i Sprawiedliwości to kolejne działania, które mają wywołać w opozycji efekt mrożący. Działania prezydenta były zgodne z prawem w przeciwieństwie do działań ministra Żurka. Tak mówił Łukasz Kmita z pisu. Mamy w Polsce trzeciego astronauta, to znaczy pana Waldemara Żurka, który kompletnie odleciał, tym razem chyba na księżyc i nie ma już kontaktu z rzeczywistością. Podzielone zdania są nawet w koalicji rządzącej. Rafał Komarewicz, który był naszym gościem z Polski 2050, przyznawał, że wypowiedzi ministra Żurka budzą skojarzenia z minionymi rządami PiSu. Ja bym chciał, żeby w Polsce nikt nie wykorzystał pro pro prokuratury do swoich celów politycznych. Robiła to prawica, kiedy rządziła przez 8 lat. Y I bym e chciał, żeby minister rządu, y który popieram, y nie stosował tego typu e argumentułości. Czworo sędziów, od których, których prezydent nie zaprzysiągł, y złożyło w Sejmie ślubowanie zastępcze. To jednak nie jest uznawane przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, który nie dopuszcza wspomnianych sędziów do orzekania. O czym mówił Roch Kowalski, dziękujemy za relację, a całych popołudniowych rozmów znajdą Państwo na naszej stronie i w aplikacji mobilnej. Dwóch mężczyzn z zarzutami po tragicznym wypadku w Łomiankach pod Warszawą. Przypomnijmy, w Karambolu na trasie S7 zderzyły się cztery auta, zginęły dwie osoby. Sprawca zbiegł, a wczoraj po zatrzymaniu był pijany, mówił rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Do zdarzenia doszło około 18.00, około godziny 14.00. Kierowca samochodu Audi spożył około jednego litra wódki. Na tym kierowcy ciążyły dwa zakazy prowadzenia pojazdów, jeden z 2023 roku. Sąd wskazał tego mężczyznę za jazdę pod wpływem alkoholu. Kierowca usłyszał trzy zarzuty, wśród nich spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Drugi mężczyzna odpowie za nieudzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym. Grozi mu do trzech lat więzienia. Kolejne rozmowy pokojowe z Iranem na horyzoncie. Prezydent USA powiedział w rozmowie z New York Post, że druga runda negocjacji może zostać wznowiona w ciągu dwóch dni. Poprzednie rozmowy w Pakistanie zakończyły się fiaskiem. Od wczoraj transport ropy w Ormus jest blokowany przez Stany Zjednoczone. Tymczasem eksperci ostrzegają, rząd nie będzie w stanie obniżać cen paliw w nieskończoność. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że bez wprowadzonych przez rząd działań osłonowych ceny na stacjach byłyby znaleźne znacząco wyższe. Chociaż generalnie wśród ekonomistów jest zgoda, że na dłuższą metę takie działania osłonowe nie będą skuteczne, to krótkookresowo pozwalają uniknąć skutecznie niepotrzebnego zaburzenia rynku. Dzięki temu nie mamy jakichś wtórnych efektów niekorzystnych dla gospodarki, takich jak wzrost cen innych towarów i usług, czy konieczność podwyższania stóp procentowych. Eksperci prognozują, że w czarnym scenariuszu cena ropy może skoczyć do 150 dolarów za baryłkę, Obecnie to około 100 dolarów. A jutro za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 16 groszy. O 17 groszy potanieje za to jutro olej napędowy. Kierowcy aut z silnikiem diesla zapłacą maksymalnie 7,41 za litr tego paliwa. Marsz Żywych przeszedł przez Oświęcim. 7 tysięcy osób przebyło 3-kilometrową trasę z Auschwitz do Auschwitz-Birkenau. Wśród nich uczniowie szkół średnich z całej Polski. Najważniejsza jest pamięć. Ja już jestem tu któryś raz i to jest najważniejszy powód moim zdaniem. Żeby tego nie zapomnieć co tu się wydarzyło. Żeby bo... historia koła nie zatoczyła. Dowiedzieć się bardziej o historii tego miejsca, o tym jak kiedyś to wyglądało. 5 kilometrów od naszej szkoły jest Treblinka, więc my się czujemy po prostu z żeby nasza młodzież miała pełną wiedzę na temat tych różnych miejsc zagłady i dlatego też tu jesteśmy. Dodawały nauczycielki, które przyjechały z młodzieżą. W marszu uczestniczyli przedstawiciele wielu krajów z całego świata. Na miejscu pojawiła się też delegacja z Izraela, 11 ocalałych oraz 150 studentów wraz z izraelskim ministrem edukacji. To były informacje Polskiego Radia 24. Na termometrach obecnie od 7 stopni w brzegu do 17 na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze od 11 do 15 stopni. Do tego dość pochmurno i miejscami też deszczowo. Noc bez przymrozków, ale padać może głównie na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Klimat. Zła jakość powietrza w Katowicach, ale w większości kraju oddycha się dobrze. Jedna czwarta mocy generowana jest z odnawialnych źródeł energii. Na znaczącym obszarze północno-wschodniej Polski duże zagrożenie pożarowe w lasach. Zagrożenie występuje też na pograniczu województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz lo lokalnie na zachodzie. Klimat. Popołudnie w Polskim Radiu 24. 6 minut po godzinie 18. Debata dnia. W Budapeszcie Euforia. W Warszawie pojawiają się pytania, jak po zmianie władzy na Węgrzech będą kształtowały się relacje między Budapesztem a Warszawą. Jak będą układały się relacje Węgier z Unią Europejską, z instytucjami Unii Europejskiej. Jak wpłynie ta zmiana na funkcjonowanie całej Unii. No i przede wszystkim, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wrócą do Polski. Między innymi o tych kwestiach będziemy rozmawiać dziś w naszej dyskusji. Debata dnia. Nasze zaproszenie przyjęli profesor Akademii WSB, Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Witam Pana bardzo serdecznie i dr Kamil Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Zanim przejdziemy do kwestii przyszłości dwóch polityków o partii Prawo i Sprawiedliwość, chciałbym zapytać panów o postawę partii konserwatywnych w ogóle, bo dość ewidentnie przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość swoje polityczne uczucia i wizerunek ulokowało po stronie Wiktora Orbana. To był, jak się okazuje, poważny błąd, panie profesorze? No okazuje się, że, że tak, że mimo, że było takie pospolite ruszenie i z Ameryki było wsparcie i z Polski było wsparcie, no i dziwnie to może zabrzmi, ale z Rosji też było wsparcie, y, to nie wystarczyło. Y, no i widzimy, że teraz jest taka figura retoryczna przyjęta, y, że jest takie dystansowanie się i, i nawet jakaś krytyka, że przecież... Y, te poglądy związane z polityką wschodnią Orbana nie były podzielane i tak dalej, więc jak parę dni temu jeszcze szukano wspólnych mianowników, a teraz widzimy, że jest stawiana barykada i pokazywane takie oddzielenie się, no bo Cóż, no wiemy, że jak jest sukces, to każdy chce się ogrzać w blasku, ale jak jest porażka, to każdy chowa się do cienia. I jeszcze chwila i okaże się, że nikt właściwie w Polsce nie zna Wiktora Orbana. Panie doktorze, czy to aby nie jest symptomatyczne, że ta klęska, ta porażka wyborcza została źle odebrana w Waszyngtonie i w Moskwie? Um, moim zdaniem to poszukiwaliśmy, jeżeli patrzymy na polityków, poszukiwano pewnego rodzaju i pewnego rodzaju u Wiktora Orbana, który przez 16 lat przecież sprawował rządy, sprawował władzę, na pewno jest pewnego wspomniał, to jest że na tak teoretycznie przeciwnych biegunach ta decyzja została odebrana negatywnie, ale to pewnie jest tak jak pan profesor powiedział, pewnego rodzaju wspólny mianownik dla określonego politycznego i określonych poglądów. Więc na pewno politycy PiS mogą się czuć y, obecnie w jakiś sposób niekomfortowy. Natomiast y, no, zobaczymy, jak się dalej sytuacja potoczy, bo wiadomo, że PiS jest troszeczkę w innym miejscu, jeżeli chodzi o moment ustrojowy, aniżeli obecnie jest Wiktor Orban. Mm -hmm. Czy to jest, panie profesorze, poważna rysa na wizerunku? Czy to jest takie zaangażowanie, które będzie można jakoś jeszcze mm, mm, zawoalować i za kilka miesięcy właściwie przedstawić sytuację w taki sposób, że jednak w tym popieraniu Wiktora Orbana chodziło o coś zupełnie innego niż być może mógłby się wydawać. Ja widzę tutaj dwie takie charakterystyczne rzeczy. Pierwsza to jest taka, że można zawsze zgrabnie powiedzieć, i to już jest mówione poniekąd, że to nie było poparcie dla samego Orbana i dla tych elit, które się tam wypaliły, skorumpowały i tak dalej, tylko to było poparcie dla pewnej idei i ta idea jest ponadczasowa i nadal aktualna, nie związana z tym czy z tamtym politykiem, ale chodzi tutaj o walkę z dyktatem Brukseli i tak dalej. Natomiast y, druga rzecz to jest to, co jest zależne od naszego rządu i tutaj powiem szczerze, że no ja nie łudzę się, bo ten rząd jest słaby w komunikacji, y, bo wystarczyłoby opowiedzieć to tak, y, żeby przedstawić prawicowym y, wyborcom, zwróćcie państwo uwagę, nowy premier Węgier, zwycięzca, y, to jest człowiek, który tak naprawdę jest ze środowiska Urbana. On przez ponad dekadę funkcjonował w w tym środowisku orbanowskim. Jego żona była ministrą, czy minister, nie wiem jak na Węgrzech, czy się to też tak odmienia, czy nie, sprawiedliwości w rządzie Orbana. I skoro nawet człowiek Orbana stwierdził, że to jest złe i zrobił zwrot, taki twist i wystartował przeciwko i teraz idzie z nieco innymi hasłami, to znaczy, że naprawdę ta prawica powinna się zmieniać. Tylko to trzeba by umiejętnie od razu wpuszczać w obieg, podawać taką narrację, a mam wrażenie, że póki co to no jak to w Polsce jest zwycięstwo, więc, więc się cieszą. To nieważne, że można wygrać 5-0, jak się wygrywa 1-0, to nasz rząd jest też zadowolony. I jakoś to będzie. Panie doktorze, um. jaka przyszłość czeka Zbigniewa Ziobre i Marcina Romanowskiego? Mm, przyszły premier Węgier zapowiada, że już za czas jakiś, prędzej niż później, będą niemile widziani w Budapeszcie i na Węgrzech. I co dalej? Jakie mają możliwości w ogóle? Um. No tak, słyszeliśmy o tych mablech z IKEA, że mają ich nie kupować. Nie wiem, czy kupować, czy nie, ale na pewno nie skręcać. Natomiast no, jeżeli patrzymy na sprawę pod kątem prawnym, to pamiętajmy, że za ministrem, byłym ministrem sprawiedliwości, Bigniewem Ziobro, obecnie nie ma europejskiego wydanego europejskiego nakazu aresztowania, więc czekamy. Z tego, co, co wiem, to um, prokuratura intensyfikuje swoje działania, żeby tą ten... No, wydany. Natomiast no, przypuszczam, że um, azylanci mają jakiś plan B, plan B na to, żeby ulokować się w innym kraju, ponieważ no tak z punktu widzenia czy obrony, czy, czy ich samych, na pewno wpadnięcie w ręce prokuratury byłoby czymś, co nie jest pewnie politycznie dla nich dobrze, dobrze widziane, a też no, pewnie by było bolesne w jakimś takim wymiarze osobistym, no, więc być może... Yy przylecą przez ocean i znajdą schronienie w Stanach Zjednoczonych. Tego, tego nie chcę rozstrzegać, no ale myślę, że tutaj um, zrobią wszystko na pewno, polskim wymiarem sprawiedliwości, nie stanąć. Chociaż pamiętamy wypowiedź ministra Ziobry, który powiedział, że w momencie tylko kiedy zostaną spełnione warunki, które on wcześniej podyktował i sądy jego zdaniem będą niezawisłe i, i niezależne, no to wtedy wróci i podda się, podda się procedurze i, i będzie odpowiadał e, za czyny mu zarzucane. No, wydaje się, że ten moment nie nastąpił, no bo to też e, takie symptomatyczne jest to, że ktoś, kto jest oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, e, wskazuje na to, jakie przesłanki powinny być spełnione dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów. I to mówi ktoś, kto przez wiele lat był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Panie profesorze, ta kwestia, czy Czyli fakt, że obaj politycy udali się na Węgry zaciążyła bardzo wyraźnie na wizerunku Prawa i Sprawiedliwości. Teraz to obciążenie powróci albo zostanie odświeżone? No tu jest właśnie Nawiązałbym do mojej poprzedniej wypowiedzi, że to wszystko zależy od tego, co zrobi obóz rządzący, jak to będzie komentował, bo yy, ja lubię takie powiedzenie, że nieważne kto ma rację, ważne kto ma narrację, yy, nawet jeśli ktoś ma rację, to i tak ważna jest narracja, a w marketingu politycznym yy, chodzi o to, żeby opowiedzieć siebie i przeciwnika, więc jeżeli ktoś to ma podgrzać, no to musi to być, to musi być ktoś, kto faktycznie to podgrzeje. Natomiast druga sprawa, to faktycznie jest tak, jak też pan doktor powiedział, że to, że mamy wynik wyborczy na Węgrzech taki, jaki jest, to wcale nie oznacza, że już tam ktoś podstawia samolot i, i będzie ściągał tych panów tak, żeby ich Tusk powitał, premier Tusk powitał w Polsce, bo faktycznie ta ochrona, przypomnijmy, że w styczniu y, przyjęto taką uchwałę, y, uchwaloną ustawę, która blokuje ekstradycję osób ściganych przez europejski nakaz aresztowania, czyli pan Romanowski tak jest nie do ruszenia, że tak powiem, y, więc ochrona prawna nadal istnieje. No oczywiście zgodnie z tym, co powiedział i w dniu wyborów i, i nawet dzisiaj na konferencji prasowej y, nowy premier, jeżeli tak go możemy już nazwać, w Węgier, no faktycznie jest koniec tej, tej azylowej geopolityki Orbana i, no, i trzeba będzie się pakować, ale jeszcze nie no nie już. No pytanie tylko właściwie, dokąd teraz panowie się udadzą. No ale dla PiSu, dla PiSu to jest obciążenie, dlatego że teraz znowu się zrobi głośno o tych panach, bo wiemy, że Polacy lubią takie obyczajowe historie, że ktoś się pakuje, gdzie teraz lecia, gdzie zamieszka, to to, to, to jest kolejny odcinek w serialu. Czy meble tylko kupił, czy kupił i już skręcił? A zupełnie poważnie. Pan, panie doktorze powiedział o o europejskim nakazie aresztowania. Hmm. Prokuratora rzeczywiście czeka na rozstrzygnięcie już ponad dwa miesiące. Wczoraj śledczy wysłali do sądu list z prośbą o niezwłoczne zajęcie się tą sprawą, bo Zbigniew Ziobro mógłby z Węgier uciec. Przyznaję, że nie wiem, czy tego rodzaju procedury naprawdę są aż tak przewlekłe? Um. Ja myślę, że to zależy od danego przypadku oraz danego sędziego. No też tutaj, jeżeli my mamy, trochę nawiązując też do tego, co pan profesor mówił, narrację o praworządności, no to mimo wszystko ja bym też chciał, żeby ta narracja o praworządności i prawie była utrzymywana i żeby nie było takiej sytuacji, że mamy nagle palący problem pod tytułem, że orzekamy, naciskamy na sąd, bo, bo, bo minister nam, były minister nam ucieknie. Ale też zwróciłbym uwagę na to, zobaczymy jak się sprawa potoczy. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, że oprócz samej decyzji rządu węgierskiego myślę, że jednak mimo wszystko sprawę finalnie będzie też rozstrzygał węgierski sąd. W związku, w związku z powyższym myślę, że ta ochrona międzynarodowa, z której panowie korzystają, jeszcze troszeczkę ich obejmie i to też daje im czas. Um, z na ewentualne ruchy, bo pamiętajmy, że tutaj ten stosunek no to musi być dwustronny, tak? To znaczy z jednej strony my musimy wykazać się jako Polska odpowiednią dokumentacją, odpowiednimi dokumentami, żeby ruszyć całą procedurę. Z drugiej też strony strona węgierska musi je przyjąć i ewentualnie wykonać, co, czego nie robiła do tej pory. W związku z powyższym tutaj trzeba koordynacji tych mechanizmów. No, oczywiście europejskie nakaz aresztowania wydany przez sąd Polski jest jednym z tych elementów. Natomiast też prokuratura z wypowiedzi no, sugeruje, że jednak obrona robi wszystko, żeby, czy też nawet tam była taka wypowiedź, że stosuje kluczki pewnego rodzaju prawne, żeby te posiedzenie odroczyć. No, tylko to znaczy, że z perspektywy prawnej obrona jest skuteczna, a póki co prokuratura niezbyt. To jeszcze zostajemy chwilę przy kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek poinformował, że polecił wszczęcie postępowania karnego wobec osób z Kancelarii Prezydenta RP, które miały doradzać Karolowi Nawrockiemu w sprawie nieodebrania ślubowań od części sędziów. Przypomnijmy, Prezydent przyjął ślubowanie od dwojga z sześciorga sędziów. Panie Profesorze, co chce osiągnąć Minister Sprawiedliwości tego rodzaju gestem? Wydaje się, że to jest troszkę taki straszak, natomiast w moim przekonaniu trochę ryzykowny, o tyle, że to sformułowanie brzmi trochę jak polowanie na konkretną osoba. Doradcy mają to do siebie, że mogą różne rzeczy doradzać. To prezydent jest odpowiedzialny za to, jaką decyzję podejmuje. Gdyby to było ubrane w taką narrację, że to jest, nie wiem, sprawdzenie, czy doszło nie wiem, do zorganizowanego blokowania wykonania obowiązku konstytucyjnego przez prezydenta, no to brzmiałoby to bardziej poważnie. A, a tak, no niestety może to być skomentowane w ten sposób, że dobrze gdyby rząd miał jakieś konkretne efekty w sferze y, systemu prawa, żeby zrobił porządek z Trybunałem Konstytucyjnym i tego myślę oczekują y, wyborcy y, Koalicji Obywatelskiej i ci, którzy głosowali na zmianę w Polsce. Natomiast no, no, tutaj jeszcze... Jeszcze bym powiedział o tym, że y, mam takie wrażenie, że w ostatnim czasie w ogóle minister Żurek trochę zniknął z pola widzenia, bo kiedyś był taki bardziej doniosły, y, piarowo. Widoczny i robił takie spektakularne akcje w postaci choćby jedzenia żurku. To się medialnie kręciło, a w tym rządzie brakuje takich osób. No, wiemy, że y, wicepremier Sikorski jest osobą, która jak coś powie, to to się nadaje od razu na tytuł do, do jakiegoś artykułu, do gazety. Ma taką umiejętność. Tak, to był dziennikarz. Tak, i, i to szczerze mówiąc, to jest dzisiaj, bym powiedział, kompetencja, która jest bardzo ważna w polityce, mówienie spinami, taki catchy phrase, bon motami. natomiast drugą taką osobą no był właśnie minister Żurek i trochę wydaje mi się, że wizerunkowo szkoda dla rządu, że on się, yy, nie wiem, może on zagłębił się w jakieś meandry tych wszystkich procedur. Ale jednak dzisiaj to hasło robimy, nie, nie gadamy, tak? To, to, to nie jest dobre hasło. Tu trzeba i robić i gadać. No więc trzeba odpowiednio opowiadać. Panie doktorze, wracając jeszcze do decyzji ministra sprawiedliwości, czy jest jakakolwiek podstawa prawna, żeby badać kto co doradził prezydentowi i na jakiej podstawie? To jest, ja bym porównał to do takiego stracha na wróble, który ma po prostu pełnić rolę straszaka. Znaczy, finalnie to, to możemy zrobić od razu, zdradzić fabułę, że finalnie nikomu włos z głowy nie spadnie, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek sąd orzekł popełnienie przestępstwa w związku z wykonywaniem funkcji doradczej, tak jak powiedział pan, pan profesor, finalnie decyzję podejmuje pan prezydent, prezydent odpowiada za to przed Trybunałem Stanów, może jest to właściwie w Polsce nie do przeprowadzenia procedura, w związku z tym on się czuje poniekąd bezkarny, natomiast zgadzam się z tym, co pan profesor powiedział, że to jest wizerunkowo po prostu Słabe i prawnie też to jest wątpliwe, to znaczy pod kątem procedury to, że szukamy, polujemy na konkretne osoby, jakichś doradców, kto, co, komu doradził. No wiadomo, że tutaj jak na gwiazdę wyrasta pan minister też Bogucki i gdzieś tam być może to w niego będzie skierowane, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby, żeby nie zawisły sąd, niezawisły sędzia i niezależny sąd orzekł tutaj o popełnieniu przestępstwa za, za doradztwo. Także to jest taki przypuszczam, że tylko i wyłącznie taki straszak, gdzieś tam pokazanie swoim wyborcom próby jakiegoś takiego zażegnania kryzysu wokół tego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast pod kątem prawnym no to ja nie za bardzo widzę tutaj możliwość takiego realnego działania. To jest raczej tak, takie no taka wrzutka, żeby pokazać że, że działamy w zakresie naprawy sprawy w Trybunale Konstytucyjnym, Co czego nie było widać przez ostatnie półtora roku, kiedy tych sędziów poszczególnych nie wybierano. No, ale to tak na marginesie. Czyli, jak rozumiem, element igrzysk, wrzutka, żeby coś się działo, żeby też komentatorzy mieli na czym się skupiać. A jeśli chodzi o sytuację Trybunału Konstytucyjnego, panie profesorze, ma pan wrażenie, że dochodzimy do momentu, w którym to ciało zostanie przywrócone do funkcjonalności, czy Generalnie rozpoczyna się kolejny etap przepychanki. No, dla mnie to jest, był kiedyś taki serial, moda na sukces, to ja mam wrażenie, że to jest taka <grym> moda na Trybunał i moda na porażkę, na taką kompromitację wizerunkową, bo my mówimy o tym, że państwo nie potrafi ustalić, kto jak pełni jaki urząd. Trybunał Konstytucyjny i, i, I tu jakby dobrym zagraniem było to, że podczas zaprzysięgania y, y, sędziów byli obecni poprzedni prezesi. Y, takie bym powiedział autorytety prawne. I zastanawiam się, czy... Premier nie powinien zrobić takiego ruchu, żeby na przykład powołać jakąś kapitułę takich autorytetów, na przykład dwóch przedstawicieli uczelni, wydziałów prawa i tak dalej, i tak dalej, yy, którzy by wydali jakąś opinię, na którą można się powołać i wreszcie coś z tym zrobić. Bo, bo tak naprawdę obywatele patrzą i widzą tylko, że to się dzieje już miesiącami, nic nie wróży, że to się skończy. Nawet jak ktoś złoży przysięgę, to znowu tam prezes Trybunału mu nie przydzieli pokoju i spraw. No przecież to już jest nudne. To, to naprawdę pokazuje, że my jesteśmy, nie wiem, mamy tak, jeżeli jest jasne, że nie jest to określone, aha, przepraszam, jeszcze dodam jedną rzecz, że mignęło mi ostatnio w internecie takie nagranie, gdy politycy PiSu interpretowali podobną sytuację wcześniej, że nie trzeba składać przysięgi w obecności prezydenta. No więc jeżeli mamy takie karty na stole i nadal się wahamy, żeby zagrać i żeby pokazać jakiś konkret, to naprawdę wyborcy mogą się czuć yy, trochę zawiedzeni, trochę zniecierpliwieni, a w finalnie to się może odbić na najbliższych wyborach i wtedy w ogóle Koalicja Obywatelska straci władzę i, no i stanie się to, co zapowiadają ci prokuraturzy, którzy jeszcze jako zastępcy prawda, prokuratora generalnego jeszcze sobie krążą i podobno straszą powrotem do dawnej władzy. Tak, pan powiedział że wyborcy przyglądają się całej tej sytuacji i być może czują jakiś zawód albo wręcz niesmak. Ja myślę, że przestali już patrzeć, bo ta sprawa po pierwsze jest zawiła, po drugie chyba powoli już część wyborców dochodzi do przekonania, że to jest po prostu pewna gra, w którą daliśmy się wciągnąć. Media, komentatorzy, eksperci, także część wyborców, bo przecież tutaj potrzeba... Najzwyczajniej w świecie odpowiedzialności i pewnej powagi i ponadpartyjnego porozumienia, żeby tę sytuację uzdrowić, bo oczywiście można coś narzucić, ale to będzie skutkowało tym, że po kolejnych wyborach będziemy znów się odbijać od ściany do ściany. Panie doktorze, czy jakoś te... A przepraszam, te... jeśli mogę jeszcze dodać mhm. słowo, bo ja bym jeszcze zaznaczył... Znaczył jedną rzecz, że rządzenie krajem to nie jest podejmowanie tylko i wyłącznie wygodnych decyzji, takich z prądem. Właśnie lider y, z definicji to jest ktoś, kto potrafi podjąć decyzję pod prąd i, i do niej przekonać. I wydaje mi się, że w tych trudnych czasach, jakie teraz mamy ogólnie międzynarodowo, no, znaczy pomijając Trumpa, bo on to wziął sobie tak głęboko do serca, że on już uważa się Bogiem, Prawda, i on wszystko robi pod prąd i nawet wbrew logice. Natomiast yy, no skoro jest mandat od wyborców i oni oczekują zrobienia porządku, to trzeba ten porządek też yy, robić. I od tego są politycy, żeby znaleźć yy, do tego uzasadnienie prawne i wytłumaczyć to ludziom. A tego mi brakuje. I do tej kwestii wrócimy już za kilka minut po y, serwisie informacyjnym. Gośćmi dzisiejszej debaty są profesor Akademii WSB Krystian Dudek i dr Kamil Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Reklama.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 18.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Kolejne kłopoty byłego ministra sprawiedliwości i spisu. Koalicja rządząca chce postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu. Wniosek jest gotowy, a podpisy zebrane, mówi szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Jutro będzie ten wniosek zaprezentowany wspólnie z, przez wszystkich szefów klubów. Podstaw do stawiania byłego ministra sprawiedliwości przed trybunałem stanu nie widzi Marek Ast. Sprawa i sprawiedliwości. Poseł uważa, że Zbigniew Ziobro nie dopuścił się żadnych deliktów konstytucyjnych, co, jak twierdzi, próbuje wmówić opinii publicznej rządząca koalicja. Wszystkie działania opierały się na ustawach, które Sejm przyjmował. W moim przekonaniu minister Ziobro działał na podstawie i w granicach prawa. Zbigniew Ziobro razem ze swoim zastępcą Marcinem Romanowskim ukrywają się na Węgrzech. Obaj uzyskali polityczny azyl od rządu Wiktora Orbana. Podejrzewani są o ustawienie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Stany Zjednoczone pozostają strategicznym partnerem Polski w dziedzinie bezpieczeństwa. Zapewnia o tym wicepremier i szef MON, Władysław Kośniak-Kamysz. Szczególnie ważna jest współpraca na wschodniej i północnej flance NATO oraz budowanie partnerstw obejmujących kraje od Turcji po Norwegię. Mamy wojska amerykańskie. Stany Zjednoczone mają najsilniejszą armię w Sojuszu Północnoatlantyckim. Chcemy utrzymania żołnierzy amerykańskich, inwestujemy w to. Ale budujmy sojusze regionalne na północ ze szczególną rolą w Skandynawii, Szwecja. Ja wczoraj byłem w Norwegii. Ten sojusz jest bardzo ważny dla nas. Chciałbym, aby umowa dotycząca Safe została podpisana jeszcze w kwietniu, dodał Władysław Kośniak-Kamysz. Poinformował, że trwają prace nad pozyskaniem środków z Safe również dla innych służb mundurowych. W informacjach zaglądamy jeszcze w Tatry rozpoczęła się wiosenna migracja żab do miejsc rozrodu w Stawach i Potokach. Trasa jest niebezpieczna, więc by pomóc płazom wolontariusze ustawili się wokół lokalnych dróg, mówi Jolanta sitaż wójcicka z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jesteśmy tutaj od pół godziny i mamy już pięć wiaderek żab pełnych, dziesięć połówek. Tutaj w stawie jest mnóstwo żab, w tym momencie będzie to kilka tysięcy ich przybywa. Z racji tego, że ten staw leży nieopodal ruchliwej ulicy, żaby, które przechodzą z potoka do stawu, niestety w dużej ilości giną pod kołami. Mam pół wiadra żab i wysypuję je właśnie i one sobie pięknie wskoczą zaraz Nie na mnie. do wody akcja przenoszenia żab przez jezdnie potrwa do niedzieli, a w razie potrzeby zostanie przedłużona. 32 minuty po godzinie 18. Debata dnia. W której dziś uczestniczą profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego i dr Kamil Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Raz jeszcze witam panów bardzo serdecznie. Wracamy cieszę się bardzo. Wracamy na chwilę jeszcze do kwestii Trybunału Konstytucyjnego. To jest historia z ogromnym potencjałem. Co róż pojawiają się zwroty akcji, bo raz jedni, raz drudzy nie uznają tego gremium, w zależności od tego w którym miejscu politycznym akurat się znajdują. I domyślam się, że można by te historie jeszcze kontynuować bardzo długo i przypominać, że to przecież platforma w 2015 się pospieszyła, że potem prezydent Duda przyjął ślubowanie nie od tych sędziów, od których powinien był przyjąć. Potem, że Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania i z kolei, że teraz właściwie sześcioro nowych sędziów powinno czym prędzej dołączyć do tego gremium. Panie doktorze, czy pan widzi jakąś możliwość, żeby ten chocholitaniec przerwać, tak żebyśmy się za parę lat nie obudzili w sytuacji, w której ostał nam się jedno sznur? Znaczy, już widzimy, że więcej świeczek pod sądami, nawet jak zapalimy, to nic nie da. Niestety podzielam zdanie pana profesora, to znaczy to społeczeństwo już albo nudzi, albo nawet już nie interesuje, to znaczy to jest sytuacja, która jest sytuacją trudną. Jakby zrobić badania, to przypuszczam, że większe zainteresowanie by było tym, kto z ostatniego tańca z gwiazdami odpadł niż to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. I pewnie bardziej jest to zrozumiałe. Natomiast też to jest sytuacja trudna i wydaje się, że ten model europejski, czy też kalsenowski zwany inaczej, czyli tego scentralizowanego badania konstytucyjności prawa w Polsce się pewnie finalnie nie przyjmie. To znaczy ja nie widzę za bardzo możliwości tego, żeby naprawić Trybunał Konstytucyjny w obecnym układzie politycznym. Jeżeli um, spotkałoby się dwóch panów, to znaczy Jarosław Kaczyński i premier, premier Donald Tusk i, i zawarli by rozejm co do tego, jak ma wyglądać sprawa w Trybunale Konstytucyjnym, to być może to by się udało, bądź jeżeli któryś z nich e, zyskałby większość konstytucyjną. Aczkolwiek jeżeli tak by się stało, a przypomnijmy do tego, jest potrzebne dwie trzecie większości w Sejmie i bezwzględnia większość e, w Senacie, no to nie wiem, czy to by była zmiana liberalna Konstytucji. Natomiast może by on coś uporządkowała, a bez niej myślę, że bez zmiany konstytucji będzie ciężko, żeby uporządkować sprawy w Trybunale, czyli będziemy mieli sytuację, w której normy prawne opisują nam ten Trybunał, który stoi w Warszawie przy Alei Szucha, natomiast de facto nie będzie on pełnił swojej roli, bądź będzie za jakiś czas, być może będziemy mieli kolejnych sędziów dublerów, myślę, że to tak też się może potoczyć, natomiast będzie pełnił rolę, którą opisywaliśmy w doktrynie już jakiś czas temu, jako tak zwana trzecia izba parlamentu, czyli będzie przychylny określonej większości parlamentarnej, no to będzie oczywiście zależało też od wyników wyborów. Tyle, że gdyby ci dwaj panowie, o których pan wspomniał, się spotkali i co gorsza jeszcze porozumieli w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, to skrajne skrzydła wyborców wpadłyby najprawdopodobniej w stupor, bo jak to możliwe, że można było się w tak drażliwej kwestii, o którą od lat toczone są boje, tak, tak zwyczajnie porozumieć. Czy jesteśmy, panie profesorze, niewolnikami skrajnych skrzydeł wyborców? No troszkę to zagraża, dlatego że widzimy, gdy PiS zarządów Mateusza Morawieckiego był bardziej proeuropejski, no to zrodziła się Konfederacja Brauna. Widzimy, że, znaczy to są partie niszowe, ale my sobie musimy odpowiedzieć na takie pytanie. Dawniej była klasa polityczna i ci politycy brali odpowiedzialność, byli mężami stanu. W ogóle, jakbym dzisiaj miał powiedzieć um, ten, to hasło mąż stanu i przypisać do niego, czy zaprosić Polaków, żeby określili, kto jest mężem stanu w Polsce, to ja mam wrażenie, że to ci by było bardzo trudne. Dobrze by było, gdybyśmy zrobili krok do tyłu. I, i wrócili do czasów, kiedy faktycznie polityka to jest odpowiedzialność za państwo, jakaś racja stanu, jakiś wspólny mianownik. Ja byłem bardzo zawiedziony tym, że nawet w kwestiach takich, bo o ile Trybunał Konstytucyjny jest bardzo ważną y, kwestią, to absolutnie teraz nie umniejszam, natomiast dla ludzi jest to Coś mniej lub bardziej zrozumiałego. O tyle na przykład kwestia bezpieczeństwa naszego kraju w obliczu zagrożenia z, z, ze wschodu i przyjęcia programu SAFE, który kiedyś PiS chwalił, teraz go krytykuje. I my, i ja widzę, że nawet tutaj się nie możemy porozumieć. Y to mnie to bardzo niepokoi, bo na horyzoncie nie widać światełka takiego, światełka w tunelu, które by sygnalizowało, że może kiedyś się dogadamy. Jesteśmy coraz bardziej podzieleni, robią się dwa obozy. No i nie widzę nawet kogoś, kto by mógł to połączyć, bo jak się nawet zradza, jakaś trzecia siła, no nie chcę mówić teraz, że trzecia droga, to widzimy jak ta droga robi się kręta i tak naprawdę to jest ślepa uliczka. Jeden z wykładowców mniej więcej 20 lat temu powiedział, że kiedyś w Polsce była elita polityczna, potem klasa polityczna, a dziś, i tu postawił trzy kropki, to było mniej więcej dwie degrady temu. Zostawmy złośliwości. Właśnie. Mamy takich, jakich wybraliśmy. Panie doktorze, skoro okazuje się, że można funkcjonować od mniej więcej 10 lat bez sprawnego Trybunału Konstytucyjnego, to może takie gremium jest niepotrzebne, może można było je po prostu wygasić. Znaczy tutaj mamy przełożenie akcentów troszeczkę, ponieważ oczywiście Trybunał Konstytucyjny został po to sparaliżowany, ponieważ on dla każdej opcji politycznej, czy też jak panowie wspomnieliście, klasy politycznej, on jest niewygodny, bo ustrojowe założenie Trybunału Konstytucyjnego jest takie, że on ma uwierać polityków. Mhm. To znaczy on ma być dla nich niewygodny. No tak. Mam prawomocny wyrok lub inne rozstrzygnięcie prawomocne i nie zgadzam się z tą hierarchią, że to, to znaczy ta, ta podstawa prawna, na której to rozstrzygnięcie zostało podjęte. W moim przekonaniu jest konstytucyjna, to mogę iść do Trybunału i on może moją sprawę rozpoznać. Natomiast my tego nie mamy. W związku z czym obywatele wykazali się na pewno dużą mądrością i skorzystali z istniejących mechanizmów przy pomocy oczywiście swoich pełnomocników. To znaczy przełożyliśmy ten akt z Trybunału Konstytucyjnego że wręcz przeciwnie, uznano, że nawet jeśli jest to fake news, to i tak warto go wrzucić do życia publicznego. Panie profesorze. Moim zdaniem niestety ten drugi scenariusz, yy, to jest taka czysta kalkulacja, wrzućmy, yy, wrzućmy to i przestaje już funkcjonować takie stare takie powiedzenie, że kłamstwo 100 razy powtarzane staje się prawdą. Dzisiaj wystarczy, żeby lider opinii, influencer, yy, a politycy są influencerami, W, na prawicy nie brakuje takich, yy, powiedział, yy, pistoletów, a, a marszałek Czarzasty, nawet jak ja rozmawiałem yy, ze słuchaczami, studentami, to bardzo podobało się, że on... Po, po, po sytuacji z programem Save w mediach bardzo literalnie i punkt po punkcie mówił, jakie to ma minusy. Wymieniał, ile, ile firm nie, nie otrzyma pieniędzy, ile nie będzie inwestycji, ile miejscowości na tym straci. No naprawdę tego się oczekuje od polityków, że oni mają upraszczać, oni mają nie komplikować, tylko w prosty sposób mówić pewne rzeczy. I myślę sobie, że wielu Polaków, nawet prawicowych, naprawdę nie wierzę, że wyborcy prawicowi w Polsce po tym, jak Trump mianował się Jezusem i na tej grafice też upatrujemy Epsteina, Epsteina czy jak, jakby go nie wymówić, cieszy się, że wreszcie ktoś coś powiedział takiego dobitniejszego. Tym bardziej, że ambasador